Maja Kluczyńska, poranny dzień dobry. Witam Państwa w ten niedzielny poranek. No i dzisiaj w Ogrodach Sztuki trochę nietypowa galeria pod chmurką, czyli Europejski Park Rzeźby AIA. Taka jest nazwa. Park w Pabianicach, plenery rzeźbiarskie, będziemy o tym mówić, będzie o zwierzętach w parku, o sporcie, uwaga, o golfie, no i oczywiście o sztuce. W studio goście w Polskim Radiu w Łodzi, panie Dorota Tomaszewska, dyrektor Europejskiego Parku Rzeźby AIA i, i pani Agnieszka Ziemba, kierownik działu marketingu i promocji. Dzień dobry, witam obie panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co jest taką osobliwością tego parku, Rzeźby, który tak de facto, no chyba jedyny w Polsce znalazł sobie takie miejsce w kontraście do pola golfowego. Tak, zdecydowanie jest to inicjatywa wyjątkowa, właśnie jedyna w Polsce znajdująca się na polu golfowym. Zresztą samo pole golfowe też jest dosyć wyjątkowe, bo jest to jedno z licznych dziewięciodółkowych pól golfowych, znajdujących się też w samym centrum miasta. Pola też zazwyczaj znajdują się na obrzeżach. Tak. No właśnie. Więc, tak, A tutaj i... zielono, pięknie, sportowo i golf w Pabienicach. Rozumiem, że jest duże zainteresowanie nie tylko galerią, ale też i, i samym golfem, w sensie sportem. Zainteresowanie myślę, że powoli wzrasta, jeśli chodzi o golf, bo jest to dosyć cały czas sport niszowy w naszym kraju, aczkolwiek z każdym mm -hmm. rokiem golfistów przybywa. Czy to nie jest w takiej sprzeczności to, że z jednej strony mamy Europejski Park Rzeźby, a z drugiej strony pole golfowe? Czy jedno nie wyklucza drugiego? Znaczy naszym zdaniem właśnie tutaj zachodzi pewna właśnie synergia, że jakby nie na pewno nie wyklucza, również się uzupełnia. Gdzieś e, mm -hmm. też e, można, po prostu no, sztuka zresztą od e, jakby dawien dawna znajduje się też w naturze, jest tak umiejscowiana, e, więc jak najbardziej jest to bardziej uzupełnienie niż... A gdyby Panie miały powiedzieć, na czym polega ta wyjątkowość Europejskiego Parku Rzeźby w Pabianicach? To sam fakt umieszczania rzeźb na polu golfowym, czy jeszcze jakieś inne cechy charakterystyczne? To znaczy nie tylko sam fakt umieszczenia na polu golfowym, aczkolwiek takich obiektów też nie ma aż tak wiele. Jest trochę na świecie, bo stąd ta koncepcja została jakby zapożyczona. Właściciele właśnie dużo podróżowali, grali w golfa, interesowali się sztuką mhm. i też po prostu widzieli takie koncepcje na świecie. Aczkolwiek nasza jakby tutaj nasz teren też jest stworzony jakby dla różnych grup wiekowych, dla różnych potrzeb. Są też zwierzęta na polu golfowym, takie jak alpaki, daniele, Owcy. Więc po prostu tych atrakcji jest całkiem sporo. Można przyjść z całą rodziną. Jeśli dzieci na przykład, wiadomo, mniej się interesują sztuką, zawsze też znajdą inną mhm. atrakcję. Wystawy w parku to są wystawami o ogólnej dostępności. Tak, wstęp jak najbardziej jest bezpłatny. Po prostu trzeba się umówić wcześniej, podajemy kody wstępu. Ale dostępność jest 24 godziny, 7 dni w tygodniu, więc każdy bezpłatnie może zwiedzić sobie tą wystawę. No dobrze, to w takim razie w jakim sąsiedztwie tego Europejskiego Parku Rzeźb miejsce swoje zajmuje tkalnia? Warto też powiedzieć tak, to co już mówiła pani Dorota, że jest to jedyne pole golfowe takie w okolicy Łodzi umiejscowione w centrum miasta, które gdzieś tam wpisuje się w tkankę miejską. Znajduje się zaraz obok rewitalizowanych bulwarów w Pabienicach. Także jest to ciekawe miejsce, które. To fantastycznie. Które, tak, tutaj jakby firma, która, która jest właścicielem pola golfowego, lubi rewitalizację, lubi rewitalizować pewne obiekty, bo sama tkalnia. To też jest dawna fabryka i my ciągle tak mówimy, że to e, tak jak Łódź ma swoją manufakturę, to mm -hmm. pabienice chcą mieć swoją tkalnię, która jest czymś więcej. Bo tkalnia to centrum handlowe e, złożone z dwóch obiektów, które w swojej bezpośrednim sąsiedztwie ma, ma to pole golfowe. i Jest to taki piękny obiekt zielony, o który dbamy, gdzie, gdzie przyciągamy, przyciągamy golfistów i przyciągamy ludzi wrażliwych na sztukę, tym właśnie parkiem rzeźby. Do niedawna jeszcze co roku odbywały się plenery rzeźbiarskie, także tutaj też żyjemy i, i chcemy, żeby to miejsce żyło, żyło sztuką. Natomiast... Takie przepraszam bardziej kulturotwórcze, bo e, bardzo tak. często w galeriach handlowych e, galerie sztuki znajdują swoje miejsce, a w ogóle tworzenie sztuki jakby na stałe jest wpisane w program tych galerii, że to nie staje się tylko miejscem samym w sobie zajmującym się przyziemnymi sprawami doczesnymi, czyli dnia codziennego, ale jednak pozwala na te takie inne zainteresowania związane ze sztuką realizować. Staramy się spełniać te, te oczekiwania wobec nas jako firmy, która gdzieś tam działa na terenie Pabianic i, i zarówno tymi inicjatywami Związanymi ze sztuką, ale także z życiem społecznym, bo, bo też warto powiedzieć, że to pole golfowe wykorzystywane jest y, przez miastów na tak, <śmiech> wiele różnych sposobów. Się tak, my, my się naprawdę mocno włączamy w życie tutaj lokalnej społeczności, czy, uh -huh. czy dni Pabianic organizowane są na, no na, tak. właśnie na polu golfowym. Więc gdzieś tam staramy się przenikać, łączyć te wszystkie aspekty życia społecznego. Czyli te wszystkie by miłe panie, towarzyszą takim spotkaniom, Oczywiście. wydarzeniom, które też nie są stricte, na przykład plenerem maral, malarskim, prawda, o no, którym za dokładnie. chwilę powiemy. Dokładnie, mhm. tak, także, także gdzieś tam staramy się, żeby to Centrum Pabianic rewitalizowanej fabryce. Żyło, które kulturą. Żyło, tak, żeby że tutaj czy zarówno my, czy, czy inne firmy, które gdzieś tak. działają na terenie Pabianic, bo, bo warto powiedzieć, że nie jesteśmy jedyną firmą, która włącza się w takie działania. I staramy się, żeby, żeby Pabianice tak samo jak Łódź miało to swoje centrum, z którego może być dumne, mhm. bo, bo myślę, że jest to świetny obiekt, świetne miejsce, żeby to centrum pabienic było takim kojarzonym z czymś zielonym, kojarzonym ze sztuką, Także działamy w tych aspektach, a na pewno rzeźby i taka galeria pod chmurką jest ciekawym przykładem takich inicjatyw. No to miłe panie, 18 rzeźb i skąd one się tam wzięły? Może chociaż taka krótka historia, bo to bardzo ciekawa sytuacja. 18 cudnych rzeźb, które są, które można oglądać. Myślę, że dla ciekawych można też o tych rzeźbach wyczytać. Jaka jest ich historia? To znaczy, tak jak wspominałam, właśnie właściciele podróżniów po świecie zobaczyli, że są podobne koncepcje w innych krajach. U nas czegoś takiego nie było. Właśnie nasz Europejski Park Rzeźby powstał praktycznie jako jeden z pierwszych parków rzeźby w naszym kraju. Więc wtedy to była wyjątkowa inicjatywa. Potem pojawiły się jakby kolejne historie tam gdzieś powoli, ale no gdzieś było, to był doznaczący to moment. I pierwszy plener rzeźbiarski organizował pan Adam Kowalczewski z łódzkiej galerii Adi Art. Zaprosił wtedy ośmiu artystów z całego świata, którzy wykonali 10 rzeźb i tak właśnie jakby ten pierwszy plener był inauguracją naszego parku. Później przyjechali artyści ze Szwecji, z Meksyku, z Mołdawii czy z Włoch. Kolejny plener odbył się rok później, już właśnie ja zostałam organizatorką i trochę zmienił formułę, gdyż właśnie pierwsze wydarzenie było jakby na zaproszenie pana Adama Kowalczewskiego z Łódzkiej Galerii, a kolejny plener już odbył się na zasadzie zgłoszeń i wybierania artystów przez jakby kapitułę pleneru. A teraz współcześnie artyści przybywają też zewsząd, ze świata i jaka jest, jeżeli w tym jest reprezentacja polskich artystów? Bo mówimy teraz o plenerach artystycznych, bo to jest działalność też Europejskiego Parku Rzeźby A, i A Głównie właśnie nasz park organizuje właśnie plenery rzeźbiarskie, aczkolwiek też w 2022 roku zaczęliśmy organizować plenery rzeźbiarskie właśnie w Niemodlinie, gdzie powstała nasza filia. A w Pabianicach trochę chwilowo zmieniliśmy koncepcję, właśnie pojawiają się rzeźby, ale też bardziej na zaproszenie okazyjnie, na przykład jedna w roku pojawiały się wystawy, Czasowe, aczkolwiek właśnie też mamy silną reprezentację polską, na przykład rzeźby Tomasza Koclęgi, który jest dosyć znaną postacią w świecie sztuki, dlatego że właśnie jego największa rzeźba, którą stworzył jest też jedną z największych, znaczy jest największą rzeźbą na przykład w Indiach stworzoną przez zagranicznego artystę. Czy właśnie też y, tworzy rzeźby w Korei, w Chinach, jakby w wielu krajach na świecie jest coraz bardziej rozpoznawalnym artystą i także właśnie y, mieliśmy z nim współpracę w naszym parku kilkukrotnie, gdzie teraz wystawiamy dwie jego rzeźby y, tulonego i nierozłączność, a wcześniej też miała okazję być wystawa czasowa refleksji, czyli takiej dosyć ciekawej rzeźby na wodzie. Najbardziej odległe miejsce na świecie, skąd przybył artysta do, tutaj do Pabianic, to skąd e... przybył do nas? czy znaczy, myślę, że tak na szybko wydaje mi się, że było to Peru, czyli Miguel no Angel z mhm. Peru. Jest to bardzo ciekawy artysta, gdyż jest też znaną osobistością w Peru. Ma swoje prace gdzieś w ponad 50 parkach żyliśmy na całym świecie. Także na przykład w Europos Parkes na Litwie. Także po prostu też jest to zaszczyt dla naszego parku mieć pracę takiego artysty. Cieszymy się, że jakby szybko przyjął zaproszenie też na jeden z pierwszych naszych plenerów rzeźbiarskich. Mm -hmm. A jakie są zasady uczestniczenia w tych plenerach artystycznych? dotyczą każdego artysty? Czy może jacyś są szczególnie zaproszeni i, i wtedy w tym plenerze nie uczestniczą, a ich rzeźby są prezentowane w Europejskim Parku Rzeźby mhm. w Pawienicach? To znaczy ja jako dyrektor wysyłam jakby swoje zaproszenie do artystów, przeglądam po prostu jakieś bieżące informacje o sztuce, patrzę co się dzieje w innych parkach rzeźby, na różnych wystawach światowych i po prostu szukam z tych artystów, z którymi byśmy chcieli podjąć współpracę. Mhm. Ale też jakby jest to nabór otwarty, czyli też na przykład dajemy ogłoszenie do Skarcher Network, gdzie też pojawia się taka informacja i po prostu jest to zgłoszenie otwarte dla wszystkich. Także publikujemy różne artykuły w prasie, więc zgłosić się może każdy. Po prostu jakby rozpatrujemy te zgłoszenia i wybieramy potem twórców, którzy wezmą udział. A proszę powiedzieć, jak wygląda taki plener artystyczny? Co się wtedy dzieje? Przyjeżdżają już ci artyści. Rozumiem, że jurorzy jakoś kwalifikują do uczestniczenia w, te, w takim plenerze. Czy oni mają już gotowe projekty rzeźby, które państwo widzą wcześniej, czy też zgłaszają te projekty dopiero właśnie podczas trwania takiego pleneru? Czy na przykład według zasady, że jakaś część tego projektu rzeźby powinna się odnosić do miejsca? czyli do, do, do Pabianic, czy też to jest w ogóle dowolne? To znaczy, jeśli chodzi o, o Pabianicę, to była duża dowolność, jeśli chodzi o projekty rzeź. W niemodlinie jest trochę inaczej, ale to może przy innej okazji. W każdym razie projekty były dowolne, po prostu to, to, co artysta chciał jakby zaprezentować od siebie i pokazać w Polsce, często były to właśnie projekty nawiązujące do jakichś na przykład wierzeń lokalnych albo własnej kultury. Dlatego też jest to ciekawe, że po prostu jak oglądamy rzeźby w parku rzeźby, na przykład osoby z Meksyku, to możemy poznać właśnie kulturę, jakieś, przykład, mhm. tak, kulturę danego kraju i to często się pojawia. W każdym razie, jeśli chodzi o sam plener, to jest on bardzo zróżnicowany, dlatego że po prostu i artyści są bardzo różni i materiały są przeróżne, bo prace są i z brązu, i z, i z kamienia i z żywicy, więc też różny nakład pracy jest potrzebny. Czasami ktoś stworzy rzeźbę w kilka dni, czasami ktoś tam z nią spawa, czasami ktoś odlewa w odlewni, czasami ktoś musi z nią stworzyć we własnej <głos> pracowni. <głos> Dlatego po prostu mamy jakąś zasadę, że on się odbywa w tym i w tym okresie, ale niektórzy tworzą przez miesiąc, niektórzy przez dwa tygodnie, więc wszyscy spotykają się na kilka dni przed montażem. Niektórzy pracują też w pracowni jakby na miejscu, Aha. ale każdy plener wygląda zupełnie inaczej. Myślę, że to, A jest formuła. jakiś określony czas później na już ostateczną konstrukcję, e, stworzenie tak. Tak, znaczy, rzeźby? Tak, tak, tak. tak. No zawsze Musi być jakiś od... regulamin. Tak, oczywiście mamy <laughs> cały regulamin, który jest dosyć obszerny. Y, czyli oczywiście musi być, praca musi stanąć, być zmontowana na kilka dni przed y, jakby oficjalnym wydarzeniem, które jest odsł odsłania te rzeźby. Mhm. Więc oczywiście jest termin końcowy. Proszę pani, a proszę powiedzieć, czy w parku odbywają się jakieś warsztaty, lekcje rzeźby, oprowadzania? No, czyli W przeszłości mieliśmy, organizowaliśmy dużo warsztatów dla dzieci, na przykład z rzeźbienia w glinie, opowiadaliśmy o parkach rzeźby na świecie. Chwilowo y, y, też więcej osób może po prostu y, przybywa do nas właśnie oglądać rzeźby. Na, na przykład ostatnio pan Ryszard Bonisławski też oprowadzał grupy po naszym parku i opowiadał właśnie o naszej inicjatywie. I też y, zapraszamy osoby z zewnątrz, na przykład y, w Pabianiską Studio Miniforme, która przychodzi jakby z dziećmi które tam jakby u nich się szkolą na warsztatach artystycznych i po prostu tworzą własne rysunki czy malowidła na podstawie naszych rzeźb. Więc te lekcje są bardzo różne, albo organizowane przez nas, albo też przez podmioty zewnętrzne. No i później rozumiem, że taki młody adept czy takich warsztatów czy też lekcji rzeźby później może uczestniczyć w takim konkursie, czy nie? Czy zdarzają się takie sytuacje? Jeszcze chyba nie, jeszcze chwila Jeszcze nie do tego, jeszcze nie dorośli do tego, żeby uczestniczyć w konkursie. Konkurs jest dla pełnoletnich osób. Sz szczerze mówiąc, tego nie mamy w regulaminie, no ale, ale raczej dla, bardziej no, kierowaliśmy yy, może zgłoszenia do, y, czy zaproszenia do osób y, po Akademiach Sztuk Pięknych, oczywiście, no tak. jakby ktoś mm -hmm. się zgłosił bez wykształcenia, myślę, że też byłaby taka możliwość, ale jeszcze nie mieliśmy chyba takiej sytuacji. A proszę powiedzieć, młodzi polscy artyści, szczególna jakaś grupa ujawniła swoje talenty właśnie y, podczas tych plenerów artystycznych w Europejskim Parku Rzeźby? To znaczy, jeśli młodych polskich artystów w Pabienicach akurat niestety nie mamy. Mamy właśnie Zbigniewa Liszewskiego i Tomasza Kostlęgę. Aha. Więc to, to starsi. Tak, reprezentacja polska, ale starsi artyści. Młodych mamy, było dwóch jakby młodszych artystów, ale właśnie jeden z nich to Jimmy Dalberg ze Szwecji, a drugi Craig Asher z Nowego Jorku, który też przyjechał do nas praktycznie prosto po studiach. A proszę... Pani, w Europejskim Parku Rzeźby po tych plenerach artystycznych, po tym jak jury wybierze te rzeźby, które no, najbardziej zasługują na to, żeby pozostać w parku rzeźby. Zdarza się tak właśnie, że one zostają i na stałe już zostają u Państwa? Czy tylko jest jakiś określony czas ekspozycji? To znaczy wszystkie rzeźby, takie założenie parku, że wszystkie rzeźby mają zostać w ramach stałej ekspozycji. Mieliśmy tylko dwa przykłady wystaw czasowych, rocznych, właśnie pani uh -huh. Magdalena Bakanowicz oraz Tomasza Koclęgi. Ale poza tym to wszystkie inne rzeźby zostają, no niestety niektóre uległy uszkodzeniom, które są już nieodwracalne, też jedna pani zmarła, więc nie jest w stanie otworzyć. I to pracę. jest tak, że one są eksponowane właśnie w Europejskim Parku Rzeźby w Pawienicach przez ten cały rok do następnych plenerów artystycznych? One są... Czy zostają już w ogóle na stałe? Zostają, dlatego że chcemy... Ideą jest stworzenie parku rzeźby, czyli po prostu stałej ekspozycji, gdzie po prostu będzie można odwiedzić parki te rzeźby jakby zostaną już na zawsze w parku. Czyli jaki jest ten termin, w którym odbywają się plenery artystyczne w Europejskim Parku Rzeźby? To znaczy tak, jeśli chodzi o Europejski Park Rzeźby w Pabienicach, to był to początek czerwca, z tego co pamiętamy, 5 czerwca było oficjalne odsłonięcie rzeźb, aczkolwiek na przykład w Niemodlinie jest to 15 sierpnia, więc jakby uzależnione jest to od takich dużych imprez po prostu, które się odbywają na tych terenach. A jest jakaś I... systematyczność, że w określonym czasie tutaj w Pabienicach i w określonym czasie w Niemodlinie? Tak, co roku jest ten sam termin, dlatego, że kończą je tutaj był turniej o brylant y, w Pabienicach, który przyciągał tysiące gości, a y, w Niemodlinie jest to festiwal, które też jest jedną z większych imprez w regionie. Tak. Tutaj chcę tylko dodać, że obecnie te plenery odbywają się tylko w Niemodlinie i te działania na polu golfowym zostały właśnie przeniesione ze względu właśnie na, na to, że ta cykliczna impreza, taka największa, na której nam też zależy, odbywa się właśnie w Zamku Niemodlin i to jest też przy okazji, Etnofestiwalu, czyli kolejne miejsce, w którym mm -hmm. nasza firma gdzieś Ta. tak promuje tą regionalność, bo, bo etnofestiwal to jest festiwal na ziemi, znowuż na Opolszczyźnie, gdzie promujemy y, lokalnych rzemieślników, lokalne gospodarstwa, lokalne produkty, rzemiosło i gdzieś ten plener pięknie to uzupełnia. A gdyby Panie zechciały powiedzieć, czy międzynarodowe plenery artystyczne, one rozpoczynają się na przykład we wrześniu? taki nabór, a później ekspozycja i w ogóle czas trwania to jest maj i czerwiec w obu miejscowościach, zarówno w Pabianicach, jak i w Niemodlinie. Czy tylko już teraz w Niemodlinie? Teraz jest to Niemodlin, jeśli chodzi o plenery rzeźbiarskie. W Pabianicach mam jakieś tam okresowe działania, ale są one jakby mniejsze. Jakby mhm. Same plenery rzeźbiarskie są organizowane głównie teraz w Niemodlinie. A czy odwiedzający Park Europejski Park Rzeźby mogą e, oglądać te rzeźby? Przez cały rok... Tak, zdecydowanie. Chociaż sezon, wiadomo, się zaczyna, jak się robi ciepło, aczkolwiek czasami też się zdarzało, że byłam zdziwiona, ktoś dzwonił w największym rozie i chciał oglądać, więc oczywiście. Może, może chciał obejrzeć w zimowym w zimowej aure, aurze, Tak, tak niektóre tutaj szczególnie wtulony, tak? W, w zimowym, w zimowej aurze przysypany śniegiem może wyglądać dość imponująco, imponująco interesująco i budzić tak, różne skojarzenia się. i naprawdę tak może być rzeczywiście jakieś artystyczne odkrycie, w, jeśli chodzi o interpretację całego zjawiska, ale proszę pani, teraz jest wiosna, więc nie mogę nie zapytać o zwierzęta, bo tutaj została tak wspomniana tylko chyba rodzina tam były alpaki, tak, ale ja wiem, że to są bardzo egzotyczne zwierzęta, które zamieszkują wspólnie na tym terenie, o którym my dzisiaj mówimy, czyli Europejskim Parku Rzeźby AA w Pawienicach. To ja opowiem tutaj. To bardzo prosimy. E, tak, bo to są bardzo e, egzotyczne. Bardzo, bardzo ciekawe, bardzo w ogóle ciekawa koncepcja, aby na polu golfowym e, no mieszkały właśnie, zwierzęta. to jest aż w brodu do pomyślenia, Od razu powiem, że kiedyś było ich więcej, bo, bo oprócz tego, że tutaj właśnie e, mieszkało stado pawi, mieszkały kury, co mhm. też bardzo oryginalnie. To jest tak zadziwiające wręcz. tak? kury ale na polu po, golfowym. Tak. Sprawdzały się, aczkolwiek tutaj pozostały nam pozostało nam niewielkie stado, stado. Alpak. Aha. Tak, mamy, mamy kilka osobników. Niedawno urodziło się, urodziła się mała Alpaka, kół wszystkich, wszyscy przesyłaliśmy sobie w firmie zdjęcie małego, małej samiczki, także Aha, wszyscy artystka. byliśmy szczęśliwi. Tak, może, może jakaś artystka, artystka. Ale, ale urodziło się. Także mamy nawet takie, takie Jakie sukcesy hodowlane. No to wspaniale, to gratuluję. A rodzina Ale... Danieli, a owce, które tak pewnie owcy, dbają owcy, o ten trawnik golfowy, tak, że tak są, powiem. Są, dbają o trawnik Myślę, najlepszy w okolicy. Po tej zimie to, to zdecydowanie potrzebujemy. A czy białe pawie może? Nie mamy. Nie, Nie mamy, ale mieliśmy stado Danieli, niestety Daniele sukcesywnie y, uciekały i opuściły i tutaj, teren. Ta, opuściły ten teren, został jeden osobnik, który myśli, że jest lamą, także to też takie. Ciekawe. Ale znowuż w Europejskim Parku Rzeźby w Niemodlinie mamy stado Donieli, które cały czas zwiększa swoją liczebność i mm -hmm. no to jest to też nie lada atrakcja, bo, bo o ile te zwierzęta e, w Pabianicach mają swojego jednego właściciela, któremu tylko pozwalają do siebie podchodzić i, mm -hmm. i jakby on się nimi opiekuje, tak Daniele w Niemodlinie są zdecydowanie bardziej e, spokojni pozwalają karmić się z ręki, co też jest nie lada atrakcją yy, dla odwiedzających i zarówno i zamek, i, i park rzeźby. No to wspaniale, proszę Państwa, to aż nie do wiary, że, że alpaki, owce, daniele, no pawie już nie, ale mogą w takiej symbiozie z rzeźbami i to wszystko na polu golfowym. I to wszystko, wszystko w dodatku w Europejskim Parku Rzeźby w Pabianicach, w Europejskim Parku Rzeźby IA, no i wszystko dla Państwa, bo park jest czynny zdaje się 24 godziny na dobę. Tak, zdecydowanie. Dla odwiedzających i w dodatku przez cały rok. Można się wybrać nawet późną nocą, jakby nie ma żadnych ograniczeń czasowych, więc myślę, że jest to duże ułatwienie. Serdecznie zapraszamy. No właśnie, to w takim razie zapraszamy już, chociaż dzisiaj 29 dzień marca, no to za chwilę już kwiecień, maj, no i kolejne plenery, o ile mnie... Yy, tutaj nie myli y, y, informacja, że plenery co roku są na przełomie maja i czerwca. To kwiecień i w maju znowu kolejne to znaczy... oglądanie. To znaczy plenerów, nie wiem, tak jak Agnieszka tutaj wspomniała, właśnie w Niemodlinie modlinie. W, Aha, w jeśli tym roku nie będzie w pabienicach. w pabienicach. W tym roku nie będzie. No ciężko powiedzieć jak w przyszłości, ale na razie jakby zawiesiliśmy działalność plenerową. Po prostu czasami jakaś rzeźba się pojawi jakby niezależnie od plenerów. Ale mhm. ta działalność plenerowa jest zawieszona. W każdym razie zapraszamy generalnie i grupy seniorów, i grupy właśnie szkolne, i młodsze dzieci, i starsze dzieci, żeby właśnie zwiedzić nasz park, trochę od wszystkich rzeźbiarzy, twórców, pięknych rzeźb. Tak, <głos> tak Można tak, się tak. nauczyć tego wszystkiego Zdecydowanie. Już, w parku, na warsztatach. Można. Proszę Państwa, zapraszamy do Pabianic, zapraszamy do Niemodlina, Europejski Park Rzeźby IA. Dzisiaj w Ogrodach Sztuki. Dziękuję koleżankom i kolegom w Polskim Radiu w Łodzi, dzięki nim mogłyśmy rozmawiać. A gośćmi w Łodzi, w Studio Polskiego Radia były Panie Dorota Tomaszewska, dyrektor Europejskiego Parku Rzeźby AIA i Pani Agnieszka Ziemba, kierownik działu marketingu też w tym parku. Zapraszamy do Pabianic, no i zapraszamy do Niemodlina. A wszystkie informacje rozumiem na stronie internetowej, miłe panie. Tak, a czy zapraszamy na nasze social media, czyli na Facebooka i na Instagrama, gdzie są wszelkie aktualności oraz na stronę zamkową, gdzie zamku Niemodlin, gdzie też jest informacja o rzeźbach, które są w Niemodlinie i prawdopodobnie też pojawi się może trochę więcej informacji o tych w fabianicach. No i proszę państwa, w Niemodlinie to, to stado Danieli. Natomiast tutaj w Pabianicach rozumiem, że alpaki i owce, które strzegą tego pola golfowego, tak, na którym tak. stoją rzeźby cudnej urody. Dziękujemy jeszcze raz wspaniałego dnia. Dziękuję paniom, dziękuję państwu i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień o 8.30 w Ogrodach Sztuki. Którka programu Studio Wiedzy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 dreszczyk ekscytacji i zadziwienie tym, co nowe, niespotykane dotychczas co dotychczas nasi przodkowie, którzy oglądali wjazd pociągu na stacji w Las Jota. Myślę, że oczywiście chcemy przeżywać dreszczyk emocji, natomiast zapewne trudniej nas już zaskoczyć. I e, kiedy pierwsi widzowie oglądali chociażby ten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 Kino dosłownie potrafi zastąpić myśli i to doświadczenie było dla pierwszych widzów przerażające, e, zwłaszcza kiedy zaczęły powstawać już troszeczkę dłuższe filmy takie narracyjne i e, doświadczenie, w którym nie ma dystansu, w którym faktycznie sceny wydają się e, zastępować nam myśli, e, są intrudywne jeśli chodzi o naszą świadomość, Wy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 Natomiast w Diunie faktycznie jest taki wątek, który można by nazwać wykorzystaniem mitu do celów ideologicznych, prawda? do celu zdobywania czy utrzymywania Co władzy, władzy. Mhm. Tak, oraz kierowania umysłami.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 No mamy chociażby archetyp wiecznego chłopca, to jest oczywiście Piotr Pan, prawda, e, e, znany i e, lubiany. E, mamy archetyp sieroty, no i to są wszelkiego rodzaju baśnie, prawda, od sierotki Marysi, przez kota w butach, e, tego typu opowieści. Batman też był sierotą. Tak, tak, ci wszyscy, którzy w gruncie rzeczy będą przechodzić pewną drogę. Prawda? Zaczynając od e, takiej osoby bez zaplecza e, społecznego, ekonomicznego, politycznego zdobywać doświadczenie, no być może e, pokonywać taką drogę bohatera, o której pisał Joseph Campbell, prawda? E, gdzie no w gruncie rzeczy mamy tutaj e, taki monomit, e, ścieżkę właściwie prawie wszystkich bohaterów, e, którzy no między innymi muszą e,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 Tutaj widzimy świat, który często wcale nie jest sprawiedliwy, w którym właśnie dobro nie zwycięża, w którym uczciwość często wcale nie jest nagrodzona. Natomiast często również nie spotykamy ani happy endu, prawda? ani jakiegoś takiego właśnie ostatecznego zwycięstwa sprawiedliwości. I zadośćuczynienia wszystkich krzywd. Dokładnie. To kino jest po prostu y, trudne i wymagające. Ono jest bardzo potrzebne. Niewątpliwie spełnia ogromnie ważną taką rolę społeczną. Zresztą to, o czym mówiono w przypadku kina u jego początków, co, o czym pisał Walter Benjamin na przykład, o czym mówiła rosyjska, a potem radziecka po rewolucji awangarda, że kino było traktowane jako środek do emancypacji, ze względu na to, że miało bardzo szeroką publiczność. Dzięki temu można było popularyzować kulturę, sztukę,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 Więc wydaje mi się, że ciągle jeszcze takie kino, które jest po pierwsze niezwykle ciekawe formalnie, tak? bo jednak ten obraz, jednak język kina jest po prostu różny od innych rodzajów sztuki i tutaj można naprawdę zobaczyć bardzo wiele rzeczy, których po prostu nie zobaczymy gdzie indziej. Ale oprócz tego kino ma ogromny potencjał, właśnie zarówno społeczny, jak i jeśli chodzi o bardzo wiele takich dyskursów, które toczą się we współczesności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 Powtórka programu Autopromocja Dlaczego czasem tracimy pieniądze inwestując albo zarabiamy zbyt mało na bankowej lokacie? Co powinniśmy wiedzieć o naszych obowiązkach związanych ze składkami na ZUS czy podatkami? Jak to się dzieje, że nie dostajemy takiego spadku, jakiego oczekiwaliśmy? Jak sobie z tym wszystkim radzić? Gdzie się kryją pułapki? O czym warto wiedzieć, żeby nasze pieniądze były bezpieczne? Będziemy mówić na antenie Polskiego Radia 24 w audycji Twoje Pieniądze. W każdy poniedziałek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam. Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt małpa Polskie radio 24pl Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka 22 645 24 00. Autopromocja.